13 do 18 kwietnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Michał, tu skłaniam się. Serwis Trójki Artur Wertowski. Na terenie sadów w miejscowości Jarosławiec w Lubelskiem znaleziono szczątki rakiety. Pociskiem strzelaną prawdopodobnie do dronów. Iran domaga się zawieszenia broni w Libanie. Mówi się o warunku koniecznym przed negocjacjami ze Stanami Zjednoczonymi. Odwołane loty między Polską a Niemcami to przez strajk pracowników Lufthansa. Fragment rakiety znaleziono na terenie sadu w miejscowości Jarosławiec w powiecie chrubieszowskim w Lubelskiem. Na miejscu działa żandarmeria wojskowa. Niewielki fragment rakiety prawdopodobnie został użyty przez lotnictwo do zwalczania rosyjskich dronów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września zeszłego roku. Jak podano, teren został zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia dla ludzi.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 Przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych z USA konieczne jest wdrożenie dwóch wcześniej uzgodnionych punktów zawieszenia broni w Libanie oraz odblokowania irańskich aktywów, tak mówi przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagber-Galibaf. Ma on ma także przewodniczyć delegacji podczas rozpoczynających się w sobotę w Islamabadzie rozmów pokojowych. Dzięki pośrednictwu Pakistanu i USA e, do dzięki pośrednictwu Pakistanu USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Na początku marca dwa dni po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny przeciw Iranowi, wojska izraelskie zaczęły także operacje w Libanie przeciwko Hezbollahowi. Policja zatrzymała kierowcę, który w nocy pozostawił samochód na przejeździe kolejowym w kątach w gminie Rawicz. Stojący na torach pojazd uderzył pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło tuż przed czwartą nad ranem. Kilka godzin później mundurowi zatrzymali 37-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego. Jak przekazał Arkadiusz Wróblewski z Rawickiej z Policji, mężczyzna zapewniał, że nie działał celowo. Jak tłumaczył, zagapił się, wjechał na przejazd kolejowy, a po przełamaniu rogatek jego pojazd gasł. W obawie przed nadjeżdżającym pociągiem oraz konsekwencjami swojego zachowania spanikował i oddalił się z miejsca zdarzenia. Od mężczyzny pobrano krew pod kątem obecności środków odurzających. 37-latek odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Prawie tysiąc odwołanych lotów, także między Polską a Niemcami, to efekty dzisiejszego strajku personelu pokładowego Lufthansa. Niemiecki przewoźnik był w stanie znaleźć rozwiązanie zastępcze tylko dla części swoich pasażerów. Strajk zakłócił plany około 100 tysięcy podróżnych, głównie na lotniskach we Frankfurcie nad Menem i Monachium. Lufthansa znalazła zastępcze ekipy pokładowe tylko dla nielicznych rejsów. Część połączeń jest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 nie wiedziało o proteście Stewardes i stewardów. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w całym kraju. Około 20% energii w sieci krajowej pochodzi natomiast ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Czas na sport. 18.05, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się 28. kolejka. Na inaugurację grają w Płocku Wisła z Lechią Gdańsk. Spotkanie było poprzedzone minutą ciszy, by oddać cześć zmarłemu dzisiaj Jackowi Magierze, byłemu piłkarzowi Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa, byłemu trenerowi tejże, a także młodzieżowych kadr narodowych, a ostatnio drugiemu trenerowi reprezentacji Polski. Środowisko piłkarskie, jak i całego sportu, pogrążone jest w smutku. We wspomnieniach wszyscy podkreślają życzliwość, do dobro, Profesjonalizm, oddanie, uśmiech, empatię i inteligencję Magiery. Potwierdzają to słowa trenera Motoru Lublin Mateusza Stolarskiego. Myślę, że to była taka osoba, która na 100 osób, 99 powie, że to był po prostu dobry człowiek. I to była naprawdę osoba, która emanowała taką komunikacją, rozmową. Przez wielu był trener nazywany mentorem, więc na pewno wiadomość uderzająca mocno w środowisko sportowe, piłkarskie, ale i nie tylko. Tylko w Jacek Magiera miał 49 lat. W trwającym meczu Wispy z Lechią jest 0-0 do 0 po dwóch minutach. O 20.30 zagrają Korona Kielce z Jagiellonią Białystok. Od 18.00 dzisiaj też zaplanowano inaugurację sezonu różlowego w Ekstralidze. Beniaminę Kunia-Leszno podejmie na smoczyku Włókniarza Częstochowa. O 20.30 w Wrocławiu pojadą Sparta-Wrocław z falubazem Zielona Góra. A w tenisie w Gliwicach grają w ramach cyklu Billie Jean King Cup. Polki mierzą się z Ukrainkami, a stawką jest awans do turnieju finałowego. W pierwszym spotkaniu singlowym Magdalinet nie dała rady Marci Kostiuk. Wynik 4 -6, 6 W drugim meczu gry pojedynczej nie rada wyzwań nie czeka Katarzyna kawa Kawę, która zmierzy się z siódmą rakietą świata, czyli Eliną Switoliną. To spotkanie rozpocznie się już za chwilę. W tenisa grają także w Monte Carlo. Już wiadomo, że w półfinale zmierzą się Niemiec, Wieriew i Włoch Sinner, którzy pokonali odpowiednio Brazylijczyka Fonseca i Kanadyjczyka Ożera Liasima. W najlepszej czwórce jest także Hiszpan Alcaraz. Do trzech i do zera pokonał reprezentującego Kazachstan Bublika. Carlitos czeka na rywala. Będzie nim zwycięzca meczu, w którym grają Monakijczyk Waszerot i Australijczyk. Deminor. W nocy od minus 4 stopni Celsjusza do minus 1 na wschodzie pojawi się przelotny śnieg. Jutro ma być od 8 stopni Celsjusza na wschodzie do 14 na zachodzie, tam będzie najcieplej. No i ma być słonecznie właściwie w całym kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy trzecią godzinę, w której zawsze podsumowujemy tydzień tymi wydarzeniami, które były ważne, może niekoniecznie najważniejsze, ale na pewno najciekawsze dla wszystkich tych, którzy się znaleźli w studiu. A razem ze mną są Agnieszka Lichnerowicz. Dzień, Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska Dzień dobry. i Dariusz Bugalski. Dzień dobry to może od razu. Z czym przyszliście? Może od Agnieszki Lichnerowicz zaczniemy, która jest nową twarzą w naszym zespole. Powiedzmy od razu, że oficjalnie od przyszłego tygodnia już programy prowadzone przez Agnieszkę. Wspaniale, brawo. Czuję presję, bardzo jest mi miło. Dobry wstęp do rozmowy. Presja i stres. Ale to jest to wydarzenie już chyba więcej, trzeba szukać. Tak, to jest wydarzenie tygodnia. Ale zastanawiam, czy to jest wydarzenie, które ty przyniosłeś, czy które Agnieszka przyniosła do studia? ja Przejdę, Odwrócę e, uwagę, więc ja e, wybrałam na to pierwszy, ten pierwszy temat do podsumowania. Coś, co wydaje mi się, że będzie opowiadane dużo, dużo więcej już wkrótce, czyli dużo w ostatnim czasie mówimy, już wszyscy rozumiemy rewolucję, którą na froncie wojny rosyjskiej w Ukrainie wywołały drony, czyli bezpilotowe e, statki powietrzne. Natomiast to, o czym mówi się w tym roku szczególnie, a w ostatnich tygodniach już w ogóle, to jest kolejna rewolucja, czy kolejny etap e, związany z rewolucją technologiczną na froncie. To są już pojazdy naziemne. Ale też takie dronowate, sterowane, rozumiem zdanie. Dokładnie tak. One są sterowane i one, mam nadzieję, że będzie okazja więcej o tym porozmawiać, bo też e, wojskowi ukraińscy twierdzą, że e, równie głęboko zmienią to jak wygląda to pole walki, jak wygląda linia frontu. One w tej chwili służą przede wszystkim do logistyki, bo ze względu na to, że z kolei w powietrzu są te drony, to bardzo trudno jest na przykład dowieść coś żołnierzom, którzy gdzieś tam się okopali, ale służą też na przykład do wywożenia rannych. Niektóre oddziały ukraińskie już raportują, że 80-90% logistyki jest w ten sposób, czyli różnego rodzaju zaopatrzenia do żołnierzy na froncie w ten sposób już jest dostarczanych. To jest jeden temat, który dzisiaj coś Przerwę ci, wybacz. Myślę, że tak po jednym temacie od każdego na początku, bo widziałem tę listę, którą przygotowaliście przed programem i na pewno się z nie zmieścimy. Agnieszka Szydłowska? To może przedstawię od razu trzy, żeby chodziło wiadomo, z czym przyszłam, bo jeden jest trochę sprowokowany przez ciebie, ale wiąże się z sytuacją międzynarodową, ale też z taką naszą wspólną pamięcią i wspólnym doświadczeniem, czyli najpierw dla wielu wielka ekscytacja, że Kanye West został gwiazdą brytyjskiego festiwalu. Przez trzy dni miał występować. Bilety już się prawie wyprzedały, kiedy okazało się, że po wypełnieniu Ety nie dostał zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii. No i myślę, że to jest jest temat do pogadania, zwłaszcza w kontekście jak byśmy my zareagowali, gdyby się okazało, że ogłaszany jest koncert Kanye Westa w Polsce. I mam jeszcze dwa inne, ale ten na jednym mi bardzo zależy, bo on się wiąże z technologiami, przenosi nas do internetu i trochę jest o fantazję, a z drugiej, strony o, z drugiej strony o nas samych, czyli jak dużo można wiedzieć o tym, jak działa internet, oszustwa, te wszystkie królicze dziury, które tam są, a mimo to w nie wpadać i popełniać wszystkie błędy przed którymi na przykład na Antoni radia przestrzega się słuchaczy i słuchaczki. Czy to będzie historia z życia? To będzie historia z mojego życia. Mm, już się no, no. mogę się doczekać. No. Dariusz Bugalski? No, to ja mam trzy tematy. Jeden jest e, może niespodzianką, niechże tak z, m, będzie. Tak. jak zawsze, drugi, nie, nie, a potem nie zdążymy. Drugi to jest e, wystawa Eliota Erwita. Nie wiem, czy widzieliście. Jeszcze, jeszcze nie, nie wymarlić. No, no to jest cudowna wystawa i to wspaniały fotograf. Do domu spotkań z historią w Warszawie jest jego wystawa, 130 zdjęć, bardzo ładnie też zrobiona i to jest fenomenalne, absolutnie fenomenalne. To jest bardzo dowcipny fotograf. Ta, uliczny. No nie tylko wiesz, on jest takim filozofem fotografii, myślę. No my go znamy pewnie z takiego zdjęcia na układce Noflera. Rock Pickers Dream. Tam jest taka cudowna para tańcząca, jakie piękne zdjęcie miłosne, ale to nie tam cudowne. Idźcie koniecznie, niech państwo idą. To jest jakoś do września jeszcze, jakoś długo, długo będzie trwała ta wystawa. To jest jedno. Drugie to taki raport, ja to wyczytałem na Interi. Oni tam no, kiedyś się mówiło przedrukowują, a teraz to no, nie wiem jak, no, zamieszczają takie teksty, no, akurat Washington Post y, opublikował tekst dotyczący, taki raport dotyczący tego, jak się ma y, demokracja nieliberalna y, w, na Węgrzech. No w i to jest bardzo to interesujące, teraz, bo to jest ważne, no tak w ogóle, ale też myślę dla nas jest ważne. To jest kontekst polski oczywiście, no bo ten trumpizm jakoś w Polsce też nieźle się trzyma, a widać z tego, że na Węgrzech się to słabo trzyma. M mogę powiedzieć więcej. No i trzeci to jest ta niespodzianka, ale to później. Boże, może już zaczęlibyśmy od tej niespodzianki, tak sobie no, nie. Myślę... nie, nie, nie, dobrze, jeszcze no, może powiem, co ja mam, bo nie? jeszcze ta giełda no, tematów nie została zamknięta. Ja dzisiaj przychodzę, po pierwsze, z tematem związanym ze sztuczną inteligencją. Pojawił się nowy model, który okazuje się, że jest w stanie no, przechytrzyć właściwie tych, którzy go stworzyli w pewnym sensie. Wykrywa w sposób bardzo skuteczny dziury oprogramowania. No i od razu też jest w stanie, zupełnie nieproszony, zaproponować sposób, jak te dziury wykorzystać, żeby się do jakiegoś systemu tylnymi drzwiami dostać. Stać. No i y, ci, którzy go stworzyli, mają średnią kontrolę nad tym modelem. O czym zresztą więcej jeszcze pewnie, mam nadzieję, będę miał okazję powiedzieć. No i drugi temat to jest y, sprawa dzików, y, które w Warszawie pojawiły się na jednym placu zabaw, zostały tam zamknięte. Tak sobie myślę, że pewnie to y, ktoś, kto chciał y, tych dzików się pozbyć z tego placu, y, zrobił, żeby przyjechały służby i te dziki zabrały. Służby to zrobiły z tym, że w międzyczasie jeszcze pozbawiły te dziki życia. No i y, pojawiła się duża dyskusja w sieci dotycząca tego, czy takie uśmiercanie dzików jest konieczne czy to można robić i co w ogóle zrobić, jeżeli dziki pojawią się na czyimś placu zabaw. No Więc myślę, ten kontekst, plac zabaw, ludzie patrzący, ludzie płaczący, mm, no to wszystko dookoła też było ważne. No tak, tak, ale naprawdę. też co podnoszą na przykład ym, aktywiści ekologiczni, proekologiczni, to to, że y, głównie... Ym, władze miasta przepraszają za to, że dzieci musiały to oglądać, a nie za to, że same te dziki zostały zabite, chociaż tak naprawdę nikomu krzywdy nie robiły. Po prostu łaziły Aha. sobie po placu zabaw. A, a zgodnie tak. z prawem te dziki muszą stanowić się jakieś poważne zagrożenie i tu jest też pytanie jakąś prawną definicję tego terminu. To co może być ta niespodzianka teraz? Uff. Ale to słuchajcie, to jest taka to dosyć... dziki to burzą krew. Czy, czy, czy ta niespodzianka nam... Mam książkę. Nazywa się Ta książka towarzyszę sobie z życzliwością. Napisała ją Sara Payton. I to jest świetna książka. To nie jest żadna nowość. Jest przed dwóch lat chyba, ale ją teraz przeczytałem. I chcę wam coś powiedzieć. To jest taka medytacja, której nie będę robił. że medytacja, to jest inne miejsce do medytacji. Ale słuchajcie, są takie rzeczy, które czasami otwierają oczy. Ja tego szukam. Które nie śniły się prorokom. No może, no, akurat prorokom to się mogło śnić. Jak Bo to żyć. jest? Tak, jak żyć w tych... No, nie chcę tutaj przymiotników używać czasach mhm. okropnych. No to żeby sobie jakoś może te czasy uczynić mniej okropnymi, to jest coś takiego. Wyobraźmy sobie. Maj mając, będę to trochę streszczał. Mając zamknięte oczy, wyciągnij przed siebie jedną rękę z wnętrzem dłoni zwr zwróconym do góry. A czy my teraz to mamy robić? Bo no, no, tak o to robić. chodzi. Ja Mam. muszę mieć otwarte. Uff. Wyobraź sobie, że wyciągasz jedną z komórek twojego ciała i kładziesz na swojej dłoni. To jest niesamowite, nie? I dalej. Masz przed sobą maleńki, pulsujący życiem byt. Jak się czujesz, gdy patrzysz na jedną ze swoich komórek? Dostrzegasz jej powiązanie z resztą ogromnego świata? Widzisz, jak ma, jaką ma grubą ściankę, która oddziela ją od innych komórek, a zarazem pozwala im się komunikować? Wiesz, że zauważa ton otaczających ją emocji i reaguje na nie? Czasami, gdy łączymy się z różnymi częściami ciała, odkrywamy, że one naprawdę robią coś w mocy, by wraz z pozostałymi budować całe ciało. Czy, czy czujesz, że ta komórka troszczy się o ciebie i chce dla ciebie jak najlepiej? Możesz poczuć wobec niej czułość i troskę, a wdzięczność? No i tutaj tam to trochę, opuszczam jeden akapit, ale dalej. I teraz wyobraź sobie, że wkładasz komórkę z powrotem na jej miejsce w twoim ciele i pozwalasz jej opowiedzieć o całym tym doświadczeniu komórkom, z którym sąsiaduję. Z którymi. Jak to wygląda? Jeśli było to przyjemne, być może przekażę pozostałym komórkom twojego ciała, że możliwe by ktoś traktował je z czułością i troską. Gdy rozbłyśnie ognik i rozleje się światłem na całe twoje ciało. No przecież to jest fenomenalne. Czy to, to naprawdę zmienia się? Aha, tylko ja siedziałam zamkiem z Ja Cześć. przez, przez połowę, Ale muszę naprawdę. powiedzieć, że nie mogę przestać teraz myśleć o mojej prawej stopie, bo z niej właśnie wyją, wyjąłem jedną kumulkę. Tak? No właśnie. To jest coś takiego, jest taki, jeszcze powiem, może się rozwinę. Jest taki wietnamski, wspaniały, mm, no jest mnich, on nie żyje mnichem. pudejskim był nominowany do Nobla pokojowego. Z powodów formalnych nie nie można, bo dać mu tego nobla. napisał sporo książek, jest po polsku sporo jego książek pięknych. Jedna z tych książek zawiera taki krótki tekst, gdzie on mówi o białej kartce papieru. Jak mamy, widzimy białą kartkę papieru, no to ona po prostu jest białą kartką, pustą kartką papieru. Ale jakbyśmy zmienili optykę, popatrzyli inaczej, to wtedy ta kartka papieru zawiera w sobie chmurę, deszcz, ziemię, nie wiem, wiatr. Nie byłoby tej kartki papieru bez tego wszystkiego. No i przekaz jest taki, przesłanie jest takie, że i to jest właśnie chyba takie samo jak tutaj, że nie istnieje, bo podobne nie istnieje istnienie, jak on pisze, Bera, tak no, wprost pisze, nie istnieje, nie istnieje istnienie, tylko istnieje współistnienie. I to naprawdę zmienia optykę chyba teraz możemy wyłączyć mikrofony. To, Przypomnijmy, to, mamy muzykę re relaksacyjną wiem, i tak. No piękne, nie? Piękne. piękne. Jestem piękne. bardzo materialistyczna. To a, no, a, to, czyli to, się, nie ale to, bardzo się, to jest bardzo materialistyczne. Zastanawiam się, jak w tym momencie przejść do naziemnych <głos> dronów jeżdżących na ukraińskim froncie, hmm. ale skoro jesteś materialistką, to nie będzie problemu. <głos> nie, to jest y, piękne, ale myślę, że potrzeba y, właśnie jakiejś medytacji, żeby ta mm -hmm. opowieść, to mi przypomina trochę jak miałam naście lat i bardzo się kochałam Podkochiwałam i kochałam, I mój tata z taką wyższością na mnie spojrzał. Ale ty rozumiesz, że to już geny tylko i tak dalej. Więc tak zostałam wychowana. Fyf. Fyf. Niestety. Tata e... żartował chyba. Oby. W każdym razie wydaje mi się to bardzo ciekawe i też pomyślałam, że może warto o tym powiedzieć, bo chyba będzie to też taki temat, który będziemy się specjalizować w nim. Tak jak w dronach i jak w każdym innym temacie, który wpada do tej dużej jeszcze może trochę istniejącej debaty publicznej, jeszcze nie e, ostatecznie i zupełnie. E, e, czyli wiemy, jak bardzo drony, czyli te bez, bezpilotowe y, statki powietrzne zmieniły front, zmieniły wojnę. E, wiemy to już od jakiegoś czasu, ale wydaje się, że tak na... Masową skalę zostało to odkryte po tym, jak okazało się, że Amerykanom w sumie ta wiedza by się przydała i w ogóle państwom Zatoki perskiej, które nagle muszą się bronić przed podobnymi atakami, z którymi Ukraińcy mierzą się już od wielu, wielu miesięcy. No a tym, o czym się teraz mówi, i to będzie być może temat tego roku, to jest właśnie już przejście z fazy takiej eksperymentalnej próbowania, rozwijania e, pierwszych tych technologii już do takiej produkcji e, przemysłowej i używania e, masowego właśnie tych takich naziemnych. E, one e, mają jakąś swoją nazwę, taką odepadną, jak. E, one mają swój angielski skrót, ja sobie nawet wypisałam tę nazwę. To, co teraz wydaje mi się takie najbardziej formalne, to są bezzałogowe pojazdy lądowe. Oran. Naziemne roboty bojowe, autonomiczne pojazdy lądowe, e, tak. E, ale w każdym razie no to są roboty które są sterowane na odległość. No i to Ukraińcy w tym tygodniu zresztą poinformowali, że w tym roku użyli ich już, to są takie liczby, które pewnie niewiele nam mówią, no ale w przypadku 25 tysięcy misji. Chodzi mi o to, że wydaje się, że one są naprawdę coraz bardziej masowo um, wykorzystywane i to jest ciekawe, po pierwsze z tej perspektywy, o której też dużo się mówi również w Polsce, czyli Ukraińcom, no takim najsłabszym, być może jednym z najsłabszych punktów, i takich wrażliwych ukraińskiej wojny obronnej jest brak żołnierzy, brak ludzi na froncie te braki są coraz większe, coraz większe. No i jednym z wyjść z tej sytuacji, sposobów, który zwłaszcza nowy minister, już nie taki nowy, no ale powiedzmy od kilku miesięcy obrony chce wyjść, to jest właśnie nowe technologie. Oczywiście zawsze liczymy na to, że technologie nas zbawią i wybawią, no ale na pewno rozwój tych technologii. Ukraińcy bardzo dużo inwestują w to. Może im pomóc częściowo z tym problemem się zmierzyć. Choć oczywiście od razu wszyscy ostrzegają, że nie wyobrażajmy sobie, że to będą już roboty z robotami walczyć. tak dobrze niestety nie będzie. Żołnierze piechota, zwłaszcza, będą cały czas potrzebni i będą niestety ginąć. No ale taka opowieść, która krąży zwłaszcza po mediach, pochodzi z ubiegłego roku, jakoby już taki właśnie robot przez 45 dni bronił takiego jednego punktu ukraińskiego. On chyba musi być co 48 godzin serwisowany i ładowany, więc to cała wielka akcja. To przemawia do wyobraźni. No ale też jest bardzo potrzebne, bo pojawienie się drogi na froncie spowodowało, że bardzo trudno się porusza po froncie, bo obie strony dosyć dobrze widzą, co się dzieje, więc duże zgrupowania, logistyka, poruszanie się jakichś pojazdów, no jest bardzo trudne, o ile w ogóle niemożliwe, ta tak zwana strefa śmierci, kill zone jest bardzo duża, no bo po prostu obserwacja, obserwują strony z nieba i dlatego też teraz te naziemne roboty, kontrolowane i sterowane na odległość, no pomagają choćby dostarczać żołnierzy. To, co im jest potrzebne, wywozić rannych. i Są wykorzystywane w bardzo, bardzo różnych funkcjach. Rosjanie też je zaczynają rozwijać, bo to jest ciągły wyścig zbrojeń. Więc kto pierwszy, no to ma tą na początku w każdym razie przewagę. No i wydaje się, że znów to jest coś, w czym Ukraińcy być może będą mieli to know-how, które od nich inni będą chcieli wykorzystywać, bo to jest ta smutna, taka tragiczna historia o wojnie, że to jest też takie mhm. laboratorium technologii po prostu. Mhm. Jakiś wy... czas temu były ćwiczenia natowskie prowadzone wspólnie z żołnierzami tak. ukraińskimi i Bardzo Ukraińcy zdziesiątkowali tak. właściwie te... Bardzo lubią o tym mówić. W tych ćwiczeniach te <laughs> tak. um, armie państw Sojuszu Północnoatlantyckiego właśnie dlatego, że mają te umiejętności y, działania z dronami i doskonale umieją sobie y, z nimi poradzić, z nich skorzystać. Y, czy to jest tak, że my jesteśmy teraz świadkiem jakiejś takiej wojny, która co krok, co parę lat będzie się zmieniała tak, że będzie nie do poznania dla tych, którzy jeszcze przed momentem byli w niej doskonali? Ona się na pewno bardzo y, szybko zmienia i to chyba jest y, tak jak słucham ekspertów, kluczowe, żeby zrozumieć tę kompetencję ukraińską. To jest nawet nie tyle, że opracują jakąś technologię, bo jak oni opracują jakąś technologię, to zaraz powstaje antytechnologia. Były drony, potem się pojawiły zagłuszacze, potem pojawiły się drony na takich świat. W no w każdym razie to jest wieczny jakby wyścig technologiczny, ale tym co, ja oprócz tego, że oni oczywiście rozwijają różnego rodzaju technologie i też sposoby korzystania z tych technologii, ale to co jest ich wielką siłą to jest szybka zdolność do adaptacji tych technologii. E, po prostu bardzo szybko, e, jest bardzo krótka bardzo szybko między producentem a żołnierzem przechodzą informacje, mhm. czyli szybko są testowane, to jest bardzo szybko adaptowane, rozwijane no i to jest coś pewnie z czym nie wiem czy pamiętacie, ale kilka tygodni temu, czy nawet mniej była taka dosyć głośna wymiana zdań, kiedy szef niemieckiego koncernu takiego szacownego był łaskaw powiedzieć z pewną taką wyższością, że te drony to ściema, to w zasadzie on to powiedział, że gospodynie domowe, co wykazało też jego stosunek mm -hmm. e, do, do kobiet i do mm -hmm. gospodyń domowych, ale że to one produkują, że to jest taka bardziej dziwna technologia, bo mm. często to nie są super technologie. Właśnie mm -hmm. te, ich wartością jest to, że one są, są tanie, tanie i szybkie. Tak. Przynajmniej w tej wojnie. To nie znaczy, że inne technologie nie są potrzebne, bo wiemy, że no, choćby do dalekiego zasięgu e, e, obrona powietrzna to jest coś, czego Ukraińcy ciągle potrzebują wsparcia tych dużych zachodnich korporacji czy zachodnich państw, no ale ich siłą jest właśnie ta zdolność e, takich szybkich innowacji, tanich, aplikowalnych, no bo potem jak leci ten szachet, który jest tam wart 20 tysięcy dolarów, no to zestrzeliwać go e, e, rakietą za kilka milionów dolarów po prostu nie ma sensu. A. Więc być może to jest kolejna taka innowacja, która w jakiś bardzo duży sposób zmieni też to, jak ta wojna jest prowadzona jak ona wygląda. To jest jednak ponad 1000 kilometrów frontu. To znaczy posiadanie tak dużej liczby żołnierzy, żeby oni byli w stanie to zabezpieczyć, jest w zasadzie niemożliwe. Więc te technologie y, jakoś będą Ukraińców wspierały, choć oczywiście nie rozwiążą tego y, problemu. Tu jest jeszcze oczywiście... Ja zawsze się zastanawiam, jak o tym mówić. I, i, tak, i... bo to jest taki paradoks, prawda? Opowiadamy o czymś, co służy y, bezwzględnie zabijaniu i opowiadamy o tym, no co wierzę dla tak że wojna y, jest y, motorem napędowym innowacji. Więc no, jesteśmy w takim, jako ludzie myślący, klinczu troszeczkę mm. tych sprzecznych wartości, o których Też, opowiadamy. Jak o tym opowiadamy, jest taka... Strategia ukraińska, y, która polega na tym, no i właśnie, sam fakt, że ja o tym mówię za każdym razem, jakoś powoduje, że się bardzo <śle> źle ze sobą czuję, że po prostu Ukraińcy wyliczają, że jak zbywają tylu i tylu żołnierzy, ja mogę tę liczbę podać miesięcznie, to będzie to więcej, niż Rosjanie są w stanie mm -hmm. e, zmobilizować. No i taką właśnie matematykę teraz od kilku tak, lat jako tak, dziennikarka tak. uprawiam. Nie wiem, ja nie, pamiętam taką, mogę jeszcze powiedzieć o tym, bo hmm, pamiętam taką książkę Lema. On miał takie różne robił rzeczy, że pisał recenzje nieistniejących książek mm -hmm. albo wstępy. Tak, do. Tak, prawda, tak, tak absolutnie tak. Nie pamiętam tytułu tej książki, do której jest ten wstęp niby napisany przez kogoś, ale to przez Lema. Chodziło o, to było lata 80. kiedy on to napisał. Chodziło o właśnie pole walki y, tam w przyszłości. I on, teza jest taka, że do tej pory broń jest zawsze jakby przedłużeniem człowieka. Czy to jest miecz, czy oszczep, czy samolot też, prawda? Tylko, że ta, to przedłużenie jest coraz bardziej drogie, a najsłabszym elementem tego przedłużenia jest ten człowiek, Zostaje który może człowiek. być w słabej formie, ten lotnik, prawda? I rozwalić ten samolot za miliard ja dolarów. Ja mogę też jedno zdanie wywieźć z przestrzeni kultury? Bardzo proszę. że Katrin Bigelow i ten film Dom pełen dynamitu, prawda? Czyli z kolei mhm. odwrotna teza, że w tym przestrzeni wiary w to, że technologia może wszystko, tak. nagle ludzie w sytuacji, w tak. której system zawiódł i wiesz, że ta rakieta, która leci na Chicago w tym filmie, na pewno uh -huh. pokonała wszystkie możliwe zabezpieczenia i Nakaś... zostają tylko ci najsłabsi, czyli ludzie. No właśnie, tylko jeszcze dokończę i projekt jest taki, pomysł jest taki, wyobraźmy sobie, że istnieją już nawet nie drony, tylko takie czipy. Dobrze, powiedzmy, że to są czipy, takie czipy, które są no, niesłychanie tanie i można je sterować, mają jeden parametr, tak jak rośliny, jakiś tropizm. I wyobraźmy sobie, że jest miliard chipów i one są ustawione, na niemo na temperaturę na przykład mogą być ustawione i y, y, y, zasłaniają słońce w jakimś kraju. I powiedzmy, że przez miesiąc jest ciemno. Nie odpowiadaj dobrze? Dziękuję, prawda? I teraz... No i co? Nie, ta technologia się tak rozwija, już skończę, żeby ten wątek nie zdominował straszny, no ale wiemy, że już coraz szerzej jest wykorzystywana na przykład systemy sztucznej inteligencji. Kompletnie nie za bardzo mamy regulacje międzynarodowe dotyczące Kwestii odpowiedzialności. No to jest tysiąc różnych pytań etycznych, więc ta technologia wyprzedza jakby mm -hmm. naszą refleksję prawnomoralną czy prawno-etyczną. Myślę, że wkrótce też będzie wyprzedzała naszą inteligencję i o tym porozmawiamy I... y, już za moment. Zapraszamy do reklamy.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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Podczas dzisiejszych obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej i rocznicy katastrofy smoleńskiej, w których brali udział polscy dyplomaci w Rosji, doszło do prób zakłócenia przebiegu uroczystości przez prowokatorów, poinformowała polska ambasada w Moskwie. Ambasador Krzysztof Krajewski wraz z delegacją pracowników polskiej placówki i przedstawicielami Polonii wziął udział w dwóch uroczystościach, na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu oraz na miejscu katastrofy smoleńskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku, uroczystościom towarzyszyły próby zakłócenia ich przebiegu. W pobliżu cmentarza pojawiła się grupa aktywistów, którzy aktywistów, wznosili. Nieprzyjazne hasła, próbując ugodzić w powagę miejsca i historyczną prawdę o zbrodni, poinformowała ambasada. Wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że do funkcjonującego od kilku tygodni Legionu Medycznego zgłosiło się już tysiąc osób. Lekarzy, ratowników, pielęgniarek, ale i osób spoza środowiska medycznego. Podkreślił, że wojsko chce mieć swoje szpitale w każdym województwie. Doprecyzował, że osoby zgłoszone to lekarze, ratownicy, pielęgniarki, ale i osoby spoza środowiska medycznego, które w czasach zagrożenia wojną chcą pomóc. Niemiecka inflacja najwyższa od ponad dwóch lat. W marcu pierwszym miesiącu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem ceny u głównego partnera handlowego Polski wzrosły o prawie 3%. Ceny paliw poszły w górę o 20%, a oleju opałowego o połowę. To główne przyczyny inflacji na poziomie 2,7%. Eksperci nie mają wątpliwości, że bez decyzji Donalda Trumpa o ataku na Iran nie byłoby tak dużego wzrostu cen ropy, a w konsekwencji tak wysokiej inflacji w Unii Europejskiej. To był serwis trójki. W nocy na wschodzie przelotny śnieg i temperatura od minus 4 do minus 1 stopnia Celsjusza, chociaż będą i miejsca, gdzie będzie minus 6. Jutro w ciągu dnia od 8 do 14 stopni, najcieplej na zachodzie, no i słońce przez cały dzień prawie. Zapraszamy do trójki. Trzecia godzina. Wracamy z trzecią godziną. Agnieszka Lichnerowicz, Agnieszka Szydłowska i Dariusz Bugalski razem ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Minus 6? Boże. Minus sześć. Tak. No. Y, ostrzeżenie przed przymrozkami na terenie całej Polski, jak patrzyłem ostatnio na serwisie y, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ale my teraz mieliśmy o sztucznej inteligencji trochę porozmawiać. Ten temat już się pojawił y, i Agnieszka Lichnerowicz zasugerowała, że ona może się trochę bać sztucznej inteligencji. Czy Wy się boicie teraz do Was to kieruje pytanie? Oj, przestań, no. Przepraszam. Nie, nie byśmy chyba nie My no, przeżyjemy z nią na co dzień, więc. Y ja, ja się, się nie boję. Bojesz, ty, z ja się boję ty, ty się boisz tak codziennie z lękiem? Ja się boję nieinteligencji. <laughs> ja też się boję nieinteligencji, tak. Daję czadu. A ja z kolei myślę o tym... Kto będzie miał tę technologię i do czego? No już nie, nie jest ja ale... ale pytanie to z rzędu takich populistycznych, czy się boisz sztucznej inteligencji, no to raczej no, odpowiadamy jak politycy albo prawnicy. To zależy, o co ci chodzi. No bo jak patrzę sobie na to, co wydarzyło się z y, nowym modelem y, metos firmy Antropic, y, to y, przechodzi ludzkie pojęcie, można powiedzieć. I jest to całkiem dosłowne przechodzenie ludzkiego pojęcia, ponieważ ci, którzy stworzyli ten model, włożyli go do takiej cyfrowej klatki, żeby on się nie mógł wydostać, żeby można go było przetestować. No i któryś z tych badaczy tej sztucznej inteligencji, twórców wpadł na taki pomysł, żeby wydać polecenie temu oto modelowi sztucznej inteligencji, żeby on się sam z tej klatki spróbował wydostać. No i model posłusznie wydostał się z tej klatki, ale ponieważ jest całkiem kreatywny, to jeszcze wszedł na publicznie dostępne fora, chociaż nie tak łatwo dostępne, ale wszedł umieścił tam instrukcję jakie... Mm -hmm. Zabezpieczenie udało mu się złamać, gdzie on znalazł tylną furtkę tych zabezpieczeń i udostępnił to w sferze publicznej. No, okazało się potem, że z tym modelem było jeszcze więcej różnych y, problemów, bo y, w innych przypadkach on sam próbował ukrywać przed tymi swoimi twórcami swoje metody działania, ślady swojej aktywności, tak żeby nie mógł być wyśledzony i to były rzeczy, które on wykonywał bez wydania, bez, bez, bez poleceń, które oni mu wydali. Natomiast ten model miał być udostępniony publicznie, ale gdy twórcy zorientowali się, jak on dokładnie działa i że jest w stanie znaleźć właśnie tylne furtki właściwie... W... To udostępnili go różnym mocarstwom, które mają odpowiednie pieniądze, żeby... Nie, bo to są Teraz. ci, co niby są dobrzy. Dobry mocarstwo. Dobry mocarstwo. No właśnie, kto jest najlepszy według tej firmy Antropic? Na przykład firma Google, jak wiadomo, Aha. w ogóle nie niebezpieczna i nie zagrażająca mm. naszej prywatności. Okay. Taka no, firma jak Microsoft, jak Broadcom, jak Amazon, jak Cisco. One mają dostęp do tego modelu i mogą testować te swoje rozwiązania, Jesteśmy żeby załatać... Te... za ten, tak. Nic się tam nie wydarzy. Albo tak twierdzą. No. To jest też y, pytanie, ale... które pojawia się w tej całej przestrzeni. Y, co z kolejnymi modelami innych firm, które coś takiego stworzą? Bo jeżeli to stworzyła jedna firma, to zaraz przecież inna będzie miała podobne rozwiązanie. No ale wiecie, ale to jest taka... Szersza sytuacja, to jest jakaś taka sytuacja tego, co to jest prawda, czy, czy, czy ona w ogóle istnieje, jakiejś taki paranoi poznawczej, jak z tym Lemem jeszcze dokończę, o tych, o, tych, o tych chipach. No wyobraźmy sobie, że są chipy i one są nastawione na parametr słońca. Zasłaniają jakieś słońce w jakimś kraju, przez miesiąc jest katastrofa. No ale teraz, no dobrze, ale czy to były chipy, czy to takie jakieś są prawa natury, prawda? Jakieś, może, może to jest coś z klimatem, nie wiadomo. Czy to zrobił człowiek, czy to się samo stało? Czyli no nie, nie wiadomo co i jak. To jest ten problem chyba ogromny. Nie, ja, ja tylko rozumiem, że, bo tam jest wielka afera w Stanach Aha. Zjednoczonych, Antropik pokłócił się z Departamentem Wojny, i teraz ma PR, że jest tym dobrym, z uh -huh. sumieniem i rywalizuje z OpenAI tak, i teraz modne twierdzi, jest teraz... że ma nową technologię. Uh -huh. <gry> tak, no bo w ogóle modne jest teraz nieużywanie czata GPT, bo sama Altman się wydaje takim uh -huh. e, wielkim, złym człowiekiem, na którego można zrzucić e, wszystkie winy za błędy sztucznej inteligencji. A firma Anthropic, która stworzyła ten model ma się wydawać taką niby wspaniałą, dobrą i, e, i piękną. Ale w tym wszystkim jest zawsze też pytanie, na ile takie informacje prasowe o takich y, modelach nie są po prostu no, pewną formą promocji. No, że patrzcie My jesteśmy doskonałą no, tak, firmą, tak, tak. co Czyli możemy Moim zdaniem opracować? dokładnie tak to działa, tak, że teraz tak. już kilka osób usłyszawszy o tym po raz pierwszy sprawdza, co dokładnie mhm. miałeś na myśli. Więc... Nie sprawdza, bo to nie jest dostępne. Ale próbuję sprawdzić, sprawdzić w sieci, czy są jakieś <laughs> informacje lub sprawdzić to, czy masz dobre informacje, a na końcu i tak dostajemy dokładnie tyle, ile można. Ja nie Wierzę, tak szczerze powiem, w jakieś takie przecieki, w to, że są jakieś jeźdźcy na białych, cybernetycznych koniach, tak, którzy tak. nas ratują. Bardziej w tej przestrzeni pojawia się to, co ktoś chciał ujawnić. I y, jesteśmy trochę na pozycji przegranej y, jako ludzie, w kontekście takiego ścigania się z Aha. tym, co cybernetyczne, ale czy nie też jesteśmy. I właśnie tu chciałam dokończyć, bo wielokrotnie <śmiech> o tym też rozmawialiśmy w trzeciej godzinie. Jako ludzie z całym tym właśnie zestawem y, umiejętności, którymi dysponujemy, łącznie z tym, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy w kontekście sztucznej inteligencji, krytycznym myśleniem itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, nie jesteśmy na przegranej pozycji y, nadal. I na końcu, zawsze możemy po prostu wyłączyć komputer, y, czy wyłączyć smartfona. To jest w ogóle coś, co możemy. Czy możemy? Jeszcze, jeszcze. jeszcze? Może, spróbujemy wyłączyć internet. To jest no takie. Właśnie. Pytanie, ale ja nie namawiam na do rewolucji społecznej, niemy. żeby teraz wszyscy wyszli <laughs> na ulicę protestując. Tylko mówię o tym, że na końcu istnieje jednak taka możliwość. Co A. więcej, właśnie też w Amerykanie, nie, no, nie wiem, czy to był dziennikarz New York Timesa, czy mylę tytuł, ale na pewno amerykański dziennikarz, który poddał się właśnie takiemu eksperymentowi um, życia. Był to eksperyment naukowy, czyli sprawdzający tak, tak, tak. działanie jego mózgu o e, konkretnym zadanym czasie odcięcia od bodźców płynących z korzystania ze smartfona i z internetu. Miał wytyczoną tylko jakąś dla przeżycia zawodowego e, wąską przestrzeń każdego dnia i realnie pokazano, jak odbudowują mhm. się pewne połączenia w jego mózgu, jak e, pewne potencjalnie stracone właśnie przez to scrollowanie i śmieci e, internetowe e, umiejętności wracały w pełnych kolorach. Tak. Tutaj tak, um, na zdrowie mu to na, wyszło. Tak, na zdrowie mu to wyszło, więc ja wierzę w to, że na końcu um, być może nie będzie to najpiękniejszy etap naszej cywilizacji, ale możemy się spotkać przy ognisku. A to i... może być właśnie piękny etap naszej będziemy, cywilizacji. Tak, będziemy sobie z pamięci, bo wszystkie książki też zginą, opowiadać to, co czytaliśmy. Jak wygląda słońce. No nie Książki jak... są z papieru. To może no tak, jest... no, ale wiesz, no jak będzie generalnie po już jakimś wielkim kataklizmie, będziemy po prostu korzystać z tych zasobów, które mamy w sobie. Ja przyznam, że patrzę na to właśnie z perspektywy jednak tego, kto ma te technologie, bo te technologie mogą służyć dla nas ważnym celom. Zawsze jak się mówi o rozwoju sztucznej inteligencji, to się mówi o medycynie, bo tam rzeczywiście, z tego co rozumiem, jest ogromny potencjał, żeby te systemy wsparły specjalistów w wyszukiwaniu leków i badaniach. Problem tylko chyba polega na tym, Hmm. na no ludziach, co z tym zrobią? Bardziej, że nie robi, nie robi tego publiczna instytucja, która myśli, jak poprawić debatę w mm -hmm. danym kraju, tak, tak. albo jak rozwinąć badania medyczne. Robią to filmy, które muszą mieć zysk. A żeby mieć zysk, no to choćby muszą zwiększać nasze zaangażowanie, grać nami i, i tak dalej. Albo potem mają prezydenta swojego Stanów Zjednoczonych i naciskają na Europę, żeby regulacji nie było za dużo. I wtedy mi się wydaje, że samemu będzie nam bardzo trudno uniezależnić indywidualnie. No, wiecie, bo to jest tak, że to jest naszym wielkim zasobem psychicznym, może nawet największym nawet już są, to uwaga. Tak, jest uwaga. No. I oni nam kradną uwagę. No, oni nas rabują, więc ja myślę, że rewolucja społeczna jest wcale bardzo sensownym rozwiązaniem. I jeszcze bym dodała, wiem, że nastąpi. oczywiście istnieje też druga wersja. Wersja hmm. taka, że od najmłodszych lat uczysz się tego narzędzia, jakim jest AI, żeby mm -hmm. no, być biegłą osobą w tym świecie. No, tak zdecydowały Chiny w pewnym momencie, tam bardzo wcześnie w edukacji wchodzi właśnie, wchodzą narzędzia AI i normalnie jest to jeden z przedmiotów. No ale to jest wersja. No, myślę, że naj, naj, zawsze największym zagrożeniem jest niewiedza i to niezależnie od tego, czy mówimy o sprawach dotyczących AI, czy zupełnie innych przestrzeniach. I opinie wyrażane w oparciu o jakieś zasłyszane, niesprawdzone, kretyńskie, y, podsuwane nam stwierdzenia. Myślę, że jakimś aktem rewolucji może być wyciągnięcie ręki i wyobrażenie sobie na niej jednej komórki. Tak, tak, tak. tak, to jest rewolucyjne. Tak, ta książka, o której mówiłem, to nie jest, bo ten tytuł jest taki dosyć, to może towarzyszy sobie z życzliwością, Sarah Payton. I to może być, że to tam takie czary-mary, ale to jest oparte na, na badaniach bardzo licznych, na różnych teoriach psychologicznych i to jest naprawdę bardzo solidna książka. A tak, to może, to jest coś w rodzaju rewolucji. To ja może powiem takie żartobliwe, ale chociaż na poważnie pewnie wiele osób wpada. Y, mam się za osobę inteligentną, nie będę ukrywała, y, więc jak komputer tam w chwili jakiejś słabości właśnie moją uwagę złapał mhm. i podsunął mi testy na inteligencję. Sprawdź swoje IQ, no to zaczęłam mhm. tam klikać. A ponieważ I po... Udzielałaś informacji na swój nie, temat. Nie, na tyle jeszcze jestem świadoma, y, właśnie do tego dojdę, a ponieważ po każdych tam pięciu czy sześciu y, dostawałam komunikat, świetnie ci idzie, lepiej niż wielu osobom i szybciej i lepszy wynik. Właśnie, no, no to no brnęłam, to brnęłam. Oczywiście na końcu było później. podanie adresu mailowego, żeby poznać wynik, bo nie mówią ci... Nie, dostałam informację, że bardzo szybko to rozwiązałam. 98% populacji to zrobiło dużo wolniej, a ty jesteś genialna. Wpisałam taki adres, stary, nieużywany. Wiedziałam, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia, bo i tak wiedziałam, że chodzi o płacenie, bo ta królicza nora na tym polega, żeby wpaść też przy okazji swoich takich podniec do do jakiegoś układu finansowego. No i ten mechanizm, który już w tym momencie wiedziałam, że jest ściemą, zainteresował mnie nie na tyle, żeby opłacić i tak naprawdę myśląc, że płacę za test, wykupić subskrypcję na rok za 250 dolarów, bo na tym to wszystko polegało, ale też na tym, żeby złapać takiego człowieka i precyzyjnie właśnie podsuwać mu rzeczy, które on chce usłyszeć. No, to są sytuacje takie, kiedy dostajesz komunikat och, pytania, 7 dokładnie nawet to przyniosłam, 12, 18 to rozwiązanie poprawnie, to zaawansowane zadania zrozumowania przestrzennego, które opanowuje zaledwie 23% osób przystępujących do testu. Cały czas takie komunikaty i najlepsze też jest to, że to jest tak świetnie wymyślone, żeby wyciągać od ludzi pieniądze, czyli można sprzedawać rzeczy, można jakieś złudzenia. W tym przypadku ja już wiem, że przecież ja się nie dam naciągnąć na tanie produkty, na coś tam, na coś. Dałam się prawie naciągnąć na test, no bo to mi cały czas mówiło, że jestem taka świetna. Kiedy już y, na samym końcu wiedzieli, że nie zapłacę, to przysłała mi chociaż prośbę, żebym się podzieliła ze swoimi przyjaciółmi mm -hmm. y, tym i Żebyś... wysłała do nich, że... I uwaga, nawet były tam w tym mailu podpowiedzi, jak dzielić się, nie będąc nachalnym, z przyjaciółmi i znajomymi, zachętą do tego, żeby wzięły te osoby udział w teście. Powinna mówić tak, znalazłam fascynujący test IQ, który pojawił się <śmiech> na głównych portalach informacyjnych. Pytania są naprawdę wymagające. Ciekawi mnie, jak byś sobie poradził? No i co? Więc to nie zawsze jest ta oszustwa i też oczywiście użycie sztucznej inteligencji szyte na najniższe nasze potrzeby. Czasami to dotyka takich, a przy okazji odkryłam i to, to już było fajne śledztwo, bo wszystkie te elementy informacyjne podpisywała doktor Sara Chen, więc poszłam tym tropem, żeby sprawdzić, kim jest doktor Sara Okazało się, że no ona generalnie jest bardzo chętnie różnymi doktorami, profesorami, naukowcami w sieci. Jest to bardzo popularnie wykorzystywane nazwisko właśnie w modelu językowym na y, forum y, Ludzi korzystających z tego modelu, piszących różne opowiadania, okazało się, że najczęściej model im podsuwa właśnie to nazwisko. Jak potrzebują bohaterki, to proponuje Sarę Chen. <śmiech> tak? tak. I no, że generalnie jest to przykład takiej nieistniejącej, chociaż pewnie gdzieś na świecie jest osoba o tym imieniu i nazwisku, ale w sieci istnieje w wielu, wielu wersjach, bo jest z jakiegoś powodu, przynajmniej na tym etapie, bardzo lubiana przez różne modele zajmujące się pisaniem. I kiedy wpisałam to potem do jednego z czatów, to czat mi napisał, bo opisałam tę historię. Nie traktuj tego wyniku poważnie i e, krótko mówiąc, e, no, byłeś na stronie internetowej, która próbowała ci sprzedać e, no, twoje marzenia o tym, że jesteś hiperintelektualistą, który ma zdolności lepsze no, niż każdy 250 inny dolarów to nie jest taka to wielka jest suma, żeby się dowiedzieć. Ta mi tak mi się jest. wydaje za rok. Ale super, że autorytetem jest kobieta, a nie wieszczysz, Nawet to wszystko jest dobrze pomyślane. Być może <grystanie> byli amerykańscy naukowcy. Ale w Ameryce naukowcy. przecież różnie z tymi imionami jest, ja nie wiem czy to się tam... <grystanie> niekoniecznie. No, bo ciekawe by dlaczego właśnie taki skład Od razu dodam dla wszystkich, którzy by chcieli naprawdę sprawdzić, jakie mają IQ. Nie, adres robi, internetowy się, nie robi się tego w internecie. Jest adres internetowy Mensy. Mensa przeprowadza takie publiczne jakby zebrania, gdzie dużo osób może przystąpić do testów, jeżeli komuś na tym zależy. Albo przez stronę hmm, Mensy hmm. można znaleźć e, autoryzowanych psychologów, którzy się zajmują takimi e, testami i to jest jedyna metoda, hmm. czyli psycholog, który e, Tylko ma IQ, uprawnienia. Tylko to tam niewiele jakoś znaczy, ja, bo to ale, jest. Ale to, to w ogóle jest inna dyskusja. Dobry Misja. prognostyk sukcesu życiowego. Zdolność rozwiązywania zadań przestrzennych w pytaniu 7, 8 i 23. Michał się zasmucił. Ja się zasmuciłem i zastanawiam się, jak przejść teraz do tematu związanego z Węgrami. Tam będzie zadanie do rozwiązania dla, dla wyborców. To jest temat, który właściwie oboje chcieliście poruszyć. Patrzę tutaj na Agnieszkę i mhm. i Dariusza Bogarskiego. Każda jest z troszkę innej perspektywy. Agnieszka? Ps. Nie, ja, ja tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że to będą naprawdę gorące godziny, takie napięte. Dlatego przede wszystkim, że nie ma ciszy wyborczej. Na Węgrzech, nie więc ma? Nie, nie ma, mamy. więc o. nie wiadomo jeszcze... I co nie ma też exit. Tylko to takie może jeszcze jakaś afera, jakiś skandal w ostatniej chwili udaremniony zamach. No albo wiemy, że rosyjskie służby tam wspierają wysiłek wyborczy partii Wiktora Orbana. Więc e, tylko tyle, żeby z jednej strony wydaje mi się, że to są niezwykle ważne wybory. Przede wszystkim dla Węgrów, ale też dla Europejczyków, ponieważ Węgry Orbana blokują bardzo wiele inicjatyw I nie tylko wsparcie dla Ukrainy, ale nie wiem choćby sankcje związane z, działami, z działaniami osadników na zachodnim brzegu Jordano. No, cały szereg różnych inicjatyw, które pozostali byliby gotowi podjąć, więc dla nas to też są bardzo ważne wybory, więc wielu obserwuje i czeka w napięciu. Napięcie związane z newsami pewnie nie jest zdrowe, bo wiemy, że mamy za dużo napięć i stresów, ale to będą takie wydaje mi się teraz te dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dni niezwykle takich intensywnych i bardzo, bardzo ciekawych. Chociaż y, oczywiście wiemy, że y, po pierwsze ten wynik może mieć różne konsekwencje ze względu na system wyborczy, który tam jest, czyli interpretowanie tego wyniku to też y, będzie cała zabawa, ewentualne podważanie. Znaczy 16 lat y, zrobiono wiele, żeby jedna partia skutecznie no, no, wygrywała kolejne wybory. Tak. Pomyślcie właśnie, y, y, my Teraz mamy różne problemy, mówiąc bardzo eufemistycznie i dyplomatycznie instytucjonalne, związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Tam to trwało dużo dłużej, plus partia Urbana miała większość konstytucyjną, czyli mogła doprowadzać do dużo e, głębszych zmian, przejęć instytucji. Odkręcenie tego, ja chyba nie czytałam żadnej analizy, w której ktoś by tak jednoznacznie powiedział, że to jest możliwe, wykonalne i miał wizję, jak to zrobić. Mm -hmm. To znaczy skala wyzwania, e, niektórzy mówią, że Orban po prostu przeczeka go rok, dwa. Ten się wywróci, bo nic nie będzie mógł osiągnąć, potencjalnie nowy premier Madziar I, i, i ta partia Fidesz wróci znów. Więc wydaje mi się, że po prostu te, te dni będą bardzo ciekawe dla nas, Europejczyków również, chociaż nie rozstrzygną, nie Ale odpowiedzą na bardzo wiele Ciekawe, pytań. że to powiedziałeś, że nie będzie, że nie wiadomo właściwie co miałby zrobić, bo też akurat na świeżo pod... Jak zgłosiliście te tematy, to przesłuchałam podcast Program Polityczny, Agata Szczęśniak jest teraz na Węgrzech i jeździ na te spotkania wyborcze, które są bardzo intensywne. To jest I... też bo Młodzior ma po 5-6 tak, czasem spotkań każdego dnia dokładnie. Każde to znamy to z ostatniej naszej kampanii prezydenckiej, prawda? I że on tak wchodzi, ale właśnie, że on nie, po, nie, nie daje odpowiedzi, on punktuje to, co jest złe, i to maksymalizuje jakby to, że ludzie o różnych poglądach mogą go popierać, bo mówienie o zmianie i o tym, że jest potrzeba zmiany i pokazywanie tych punktów ludzi łączy. Mówi, tak. Oczywiście, no mhm. bo Węgrzy odczuwają po prostu skutki tego, yy, no że żyje im się dużo gorzej. Yy, natomiast yy, no, sam fakt, że on nie proponuje konkretów, bo tutaj już by się ludzie pokłócili, tak? znamy to doskonale z Polski, że gdybym mówił no i wyobrażam sobie, że będzie tak i tak, no to a nie, to ja bym chciał inaczej. Ale kiedy jest ten jeden wróg, wspólny wróg i nazywa się yy, konkretnie, problemy, no to ludzie się z tym, Tak, to jest jakaś intensywna akcja, on tak jeździ. Po pięć, sześć uh -huh. spotkań, może nie na Hulajnocy, jak... Um, dobra, kropka. ktoś inny. Jak ktoś inny. <śmiech> <Jak ktoś śmiech> no tak, ja znalazłem taki artykuł, wydaje mi się bardzo ciekawy, w Interi to jest akurat, i tam jest no, zacytowana streszczenie tekstu z The Washington Post, nie chodzi o badania, a nie Sara nie zrobiła, Mam tylko nadzieję, tak. bo ja Sarac, doktor Sara to to jest Kato instytut, chyba szacowna instytucja prawda, która bada społeczno-polityczne takie wskaźniki i oni sprawdzili jak 16 lat Fideszu, co sprawiło na Węgrzech. Chodzi o ten projekt neoliberalnej, znaczy tej, tej nieliberalnej. demokracji nieliberalnej, tak, tej demokracji czyli Trumpowski właściwie w gruncie rzeczy, znaczy on to popiera no i mówiąc krótko, to się źle sprawdziło. Na przykład takie m, bardzo ważne w tej e, Dla kogo? wizji świata... Dla osób się wzbogaciło. No tak, właśnie. No niejaki e, Mesarosz, tak e, najbogatszy Węgier, to jest przyjaciel Urbana, powiedział kiedyś, że e, on swoją fortunę zawdzięcza Bogu, szczęściu i Wiktorowi Orbanowi. To jest słynne, prawda? Mott. No ale na przykład bardzo ciekawe, że tam chodzi o dzietność na przykład, bardzo ważne, prawda? W, te, w, tej, w, tej, w tym projekcie. No i ta dzietność taka, jak i była. Znaczy, nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi na przykład o laicyzację społeczeństwa, to znowu religia jest super ważna. No, spadek, znaczy to wszystko, wszystko źle. Rozwój bardzo spadł. Korupcja do góry. No i różne jeszcze inne historie. To znaczy, ja o tym mówię dlatego, że to jest, myślę, dla nas bardzo ważne. No bo wiele osób w Polsce i różne siły polityczne, że jakby my no wierzą w ten projekt. Po prostu ten projekt nie działa. Mówiąc krótko. I tak, no to też jest takie ciekawe dla mnie z perspektywy tej historycznej, prawda? Jak może być za życia e, narodu sytuacja, w której ktoś, kto był antysystemowym mhm, tak. i w ogóle mhm. walczącym o wolność Węgier i wyzwolenie się tak, tak. spod tych wpływów radzieckich e, bohaterem, staje się potem kimś, kto po prostu nie wstydzi się przyjaźnić e, i przyjmować... E, <śmiech> no, słów wsparcia, od Bardzo w, wysoko, mały kraj, a Władimira jakie ma... Putina. Ja pamiętam, jak pierwszy zwróciłam za granicą, to było w Niemczech i to był taki obóz dla młodzieży, i tam byli właśnie Polacy yy, i Węgrzy i Niemcy oczywiście to Węgrzy, my mówiliśmy po rosyjsku i myśleliśmy, że Węgrzy będą mówili do nas po rosyjsku, że się zgadamy, no bo węgierski jest trudny, ale oni nie chcieli. Oni wszyscy mówili po niemiecku. Ja pamiętam właśnie moje doświadczenie lat nasoletnich było takie, że Węgrzy, mimo że wtedy to było jeszcze za czasów, to było przed 89 roku, no, taka prawda. Tak długo żyje. E, więc oni już wtedy ciążyli po prostu... To było takie oczywiste, że oni nie chcą się identyfikować z tym blokiem. Więc ta wolta wykonana przez władzę, przez Orbana i jego środowisko, no to jest coś, co... Tak już to chyba nie do końca jest wolta, bo niemieckie koncerny samochodowe bardzo ściśle współpracują z Węgrami i Węgrzy pracują tam masowo. Niemcy zresztą... Bardzo... Nie, ale chodzi o Rosję, o, rozumiem. Ale chodzi o mhm. Orbana tylko, tak, wiesz, tak. No bo nie o sam mm, kraj, i jakby nie o ludzi, o, o to, Nie, jak, co chodzi mi tylko o to, że on też. Um, po pierwsze, to jest prezydent małego kraju, ma poparcie dwóch największych mocarstw świata poparły go e, administracja Trumpa i poparł, poparł go Władimir Putin. No, z takiej perspektywy takie władzy to jest... Świata, jak to, jak jest. To, to, nie, ale no, no jest to no, dygranie powyżej tak, no, jakby, no, no tak, ale nie węgrytroność. Więc z takiej perspektywy cynicznej takiej polityki, która jest wyłącznie grą o władzę, a nie o realizację jakichś celów czy wartości, no to... Ale on też przejął władzę pod hasłami wartości. Obrony wartości chodziło o cynicznego poprzednika, prawda? Właśnie, bo mi się wydaje, że to ja bym podkreśliła, bo to jest proste, ale jednak zwycięstwo Orbana, Trumpa i tak dalej to jest też wyraz słabości alternatywy i to wydaje mi się takie bolesne i dotkliwe i coś, z czym nie do końca chyba jeszcze w różnych krajach sobie poradziliśmy. To znaczy, jaką alternatywę Jaka jest alternatywa, którą społeczeństwo w większej masie, grupie jest gotowie, gotowe poprzeć, zaufać, odnaleźć w tym wiarę w przyszłość i tak, tak dalej. to prawda. I z tym zaufaniem jest no. słabo. To rozmawialiśmy dzisiaj o kryzysie prawdy i o tej uwadze, którą nam kradną i czekają w objęcia doktor Alternatywa <śmiech> okaże się, jak bardzo, na pewno będzie jakby dużą zmianą, ale czy uda się mu zdobyć z serca i utrzymać poparcie i zacząć rozwiązywać realnie problemy no to się właśnie okaże. Mm -hmm. To może teraz bo zostały nam y, tak, półtorej sekundy. minuty jak patrzę na, na zegar. Y, czy ja tylko tak le, rzucam... czym leczyć te swoje no teraz właśnie. niepokoje z tym związany? No właśnie czy muzyką, bo tylko ja rzucam tak weter może kiedyś to rozważymy, bo y, tak ani inaczej zachował się rząd Wielkiej Brytanii nie wpuszczając Kanye Westa y, do swojego kraju. A czego właściwie? No ma on serię zaniechań w tak krótkim czasie y, nawet nie wymienię jednej sety tego, co robił, no a myślę, może zakończę że... sprzedawaniem koszulek ze swastyką i chodzeniem tak, po, tak, po ulicach. Natomiast mnie ciekawi to, bo jak przygotowując się wpisałam e, bilety Kanie West Polska, to wyskoczyła mi strona, która jest e, znanym serwisem sprzedającym bilety. Nie ma tam daty koncertu, ale jakby wszystko jest przygotowane. Być może to jest standardowe działanie, że oni mają wszystkie gwiazdy opisane e, i tylko jak się uda, to wklikują daty. A może to coś oznacza? Nie wiem, ale gdyby to coś oznaczało i gdyby miał przyjechać do Polski, to jestem bardzo ciekawa właśnie, jak zareagują w ludzie. w koszulce. Bo sama byłam wielką fanką Kaniego Westa, byłam na jego koncertach, jeździłam z nim nawet samochodem przez całe dwie minuty z jego garderoby na scenę i to był wywiad tak zwany z nim. Natomiast, no to, co się wydarzyło później i ewentualny przyjazd do kraju tak doświadczonego przez e, nazizm, holokaust, no, to byłoby bardzo ciekawą sprawą. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast na pewno się, Postanawiamy w tej sprawie, co? Że Kanye West sam nie robi tych wszystkich rzeczy. No nie, nie wierzę w to, że sam sobie siedział i produkował koszulki, nie? Że to znowu dotykamy ludzi, którzy robią biznes na różnych okropnych, ohydnych rzeczach. <totrę> <totrę> I z tą myślą państwo zostawimy. <śmiech> <totrę> Dobra myśl na weekend. Odpowiedzią o to. Wydanie szczepuści, gdybyśmy... Trzeba było komórkach na końcu, a nie na początku. Wiesz, dawaj, no mu z pamięci. nie ma mowy. Ma być zimno, ale też słonecznie. Tak. Słoneczny. Słoneczny nie? Zimno, nie? Będzie tak. słoneczny. Tego się trzymajmy. Okay. Agnieszka Lichtenrowicz, Agnieszka Szydłowska, Dariusz Bugarski. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do trójki. Trzecia godzina. 64. urodziny trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Autopromocja.